Cześć, tu Pinochet. Zapraszam na piąty już odcinek Myśl o Zbrodni. W poprzednim mówiłem o przygotowaniach władzy do kryzysu i ewentualnych buntów obywateli, a dzisiaj chciałbym powiedzieć o tym, jak widziałbym te, te, te, te, ten kryzys, jego nadejście itd. Zacząć trzeba od tego, że Kryzys w strefie euro zacznie się w ten sposób. Po prostu okaże się, że euro to jest taki król, który jest na nich. Niektórzy widzą to już teraz, inni dopiero zobaczą. Gdy w Europie obradowano na temat tego, co zrobić z Grecją, gdyż jej ludzie przerastają ich możliwości, zmuszono, ewentualnie postawiono odpowiednie ultimatum bankom banko niemieckim i francuskim, aby Połowę tych, tych, tych obligacji sobie puścił niebyt, to co prawda nie uchroni od katastrofy, tylko ją opóźni. Bo co do mówić, gdyby nie dokonano tego ruchu, gdyby banki francuskie i niemieckie nie, nie zrezygnowałyby ze swoich obligacji greckich, euro prawdopodobnie padłoby jeszcze w tym roku. Teraz tak. Co będzie się działo dalej? Będą po prostu komfortowały kolejne kraje. Hiszpania, Irlandia i Portugalia już znalazły się w tej trudnej sytuacji, ale to jest dopiero początek. Kiedy już całkowicie utracą swoją wypłacalność, trzeba będzie je ratować, ewentualnie się ich pozbyć. Jeżeli trzeba będzie ich ratować, to pozostałe kraje Unii Europejskiej, w tym Polska, stracą mnóstwo pieniędzy. Przyspieszy to jest znowu ich upadek. A podejrzewam, że to wszystko będzie się działo bardzo dyna dynamicznie. Bo jeszcze w zeszłym roku, po Grecji, Hiszpanii, Portugalii, gdy tak, gdy tak się zastanawiałem, kiedy ta Europa się z rzekomo zjednoczona rozpadnie, to bym podatował to tak gdzieś około 2020 rok. Ale teraz widzę, że to będzie o wiele szybciej. Myślę, że jeszcze przed 2015. No i oczywiście może nastąpić to, że gdy ludzie zaczną się buntować, będą wychodzić na ulicę. Możliwe, że poszczególne kraje Unii Europejskiej zaczął wprowadzać stany wyjątkowe. W Polsce już wprowadzono inne przepisy na temat stanu wyjątkowego. Policjantom już wolno strzelać do wszystkich bez ostrzeżenia, nawet do kobiet w ciąży. Tak, Proszę sobie to sprawdzić w internecie na przykład. Jak ktoś nie wierzy, ale podejrzewam, że władza nawet posiadająca najlepszą bezpiekę nie będzie w stanie utrzymać stanowiącego i, i, i obywateli w ryzach. I to wszystko, już to wszystko padło, do, do władzy zaczynają dochodzić środowiska prawicowe, zwłaszcza w Finlandii, gdzie Perusso, Malayset czy coś takiego dojrza to się tłumaczy jako prawdziwi pinowie są już bodajże trzecią albo czwartą siłą w parlamencie. Dostali około 20% głosów. Tak więc możecie zacząć od Finlandii. Gdy, gdy tacy prawicowi pra, prawicowi szaleńcy, nie ma o to na myśli Breivica, który był po prostu faszystą, ma o to na myśli takich prawdziwych prawicowych szaleńców, zaczną robić zamachy stanu. Bardzo możliwe, że do tego dojdzie. Może się okazać, że w którymś kraju Unii Europejskiej przejmie władzę jakiś <śmiech> drugi Pinochet <śmiech> nie, nie, to, to nie będę sprawdziać o po co tutaj. Drugi, drugi generał Franco, albo.. drugi generał Franco, druga Margaret Thatcher gdy ktoś taki, przejmie władzę, być może widząc słabość państw ościennych będzie gotowy wywołać wojnę. Po prostu, w celu, po prostu w celu ratowania europejskich narodów. Może, może to nastąpić, a wtedy NATO może nie przejść już Europie z pomocą. A dlaczego NATO może nie przejść Europie z pomocą? Ano dlatego, że Ameryki już może nie być. Znaczy Stanów Zjednoczonych w Ameryce Północnej może już nie być. Gdyż jak sobie czytam na stronie agencji Reutersa, poszczególne. Yy, poszczególni politolodzy zaczynają wróżyć Ameryce rozkład. Na przykład czytał sobie, że to Igor Panari, rosyjski politolog, jeszcze rozpad, jeszcze rozpad ameryki już 13 lat temu, w roku 1998. Jako powód podaje olbrzymi dług federalny i deficyt. Dług to jest 15 bilionów, deficyt 1,5 biliona dolarów. I coraz większa jest tam liczba protestów, no i ruch libertariański tam ma co, co coraz większe poparcie. Rosjanin mówi, że gdy 13 lat temu jeszcze rozpad Ameryki, ten dług wynosił tylko 2 biliony dolarów, czyli do dzisiaj wzrósł ponad 7%. I jak sam, mówi, to jest jak sam mówi, co tutaj z pana Igora Panarina, to jest ślepy zaułek, gdyż USA nie są w stanie tego spłacić a potem porównuje Amerykę do Związku Radzieckiego. I bardzo możliwe, że Ameryka rozpadnie się. On tu mówi, że na sześć państw. Nie wiem jak dokładnie, ale, ale wiem, że, że Ameryka, która mimo iż jest państwem federalnym, to mimo to dzieli się na takie regiony. Na przykład ciężko jest porównywać wschodnie wybrzeże do takiego na przykład Złotnej Kalifornii. Tak więc myślę, że ten rozkład na, czy akurat na 6 państw, czy na ile to nie wiem, ale ale to jest możliwe. Dalej jeszcze czytam, że inni analitycy mają podobną opinię. Taki yy, na przykład tutaj ma taki Stefan Kohen, Ko, yy, czy Cohen, nie wiem. Yy, Stefan Kohen, no mniejsza o to, z, Cohen się pisze przez samochód. Yy, widzi podział Ameryki w 2013 roku. Gerald Celente prze, przepowiada rozpad USA już w 2012 roku. Dalej widzę, że Thomas Chiton, yy, analityk wojskowy, twierdzi, że USA może się zbałkanizować. Czyli może innymi słowy może dojść do czegoś tak szat wojny secesyjnej i może się USA podzielić właśnie na na, na mniejsze kraje. I tutaj pan y, czytam y, twierdzi, że to się stanie jeszcze przed 2020 rokiem. Z kolei prezes Nowej Prawicy i publicysta panią Szkard Wiennikę twierdził, zresztą mam no, tutaj no, no, no, rację z punktu widzenia tego historycznego, ale w wiek XIX rozpoczął się w roku 1815, czyli po kongresie wiedeńskim. Wiek XX rozpoczął się po I wojnie światowej, czyli 1918. Czyli bardzo możliwe, że wiek XXI rozpocznie się też po jakimś przełomowym, przełomowym wydarzeniu, jak na przykład rozpad USA i Unii Europejskiej, co może właśnie nastąpić właśnie w tej dekadzie. Ogólnie bym się bardzo, bardzo, ale to bardzo, bardzo zdziwił, gdyby do gdyby 2020 roku. Przetrwała i Unia Europejska, i Stany Zjednoczone. Jeżeli jakby, że Stany Zjednoczone przetrwały, to, to jeszcze może aż tak bym się nie zdziwił, ale gdyby Unia Europejska przetrwała, to już bym wiedział, że coś się dzieje, że coś musi za tym stać. To chyba, że jakiś prawicowy e -e Eurofederasta, by, by doszedł do władzy, wprowadziłby wolny rynek w ramach Unii Europejskiej. Na przykład zjednoczył wszystkie kraje Unii Europejskiej już tak, w sposób realny w jedno państwo i wprowadzi nam wolny rynek, to może by to jakoś przetrwało. No, to byłoby na tyle. To była myśl o zbrodnia, którą wygłaszał Pinochet. Do usłyszenia za... prawdopodobnie za tydzień. Cześć. Papierosy Białymor Kanał. jak klipna rysata prosta, cigarety. na puty, na żyznie, na Z ciała wiekam, Pierwszy scenariusz do piosenki. Więc poddasze z braku willi. Trochę wódki, dwóch lewaków, hańcy willi. Ktoś ich tutaj przysłał z listem. Mogą zanocować. Jak zwykle przy kolacji ta sama rozmowa. Oczywiście są żenicy. I w rozmowie przerwa. Willi mówi, że dla niego to zgniła koncert. Zapal willi biała mora, mam ich cały karton. Może zechcesz to pokazać kolegom lewakom. Ty hańc też nic nie rozumiesz, na paczkę się patrzysz. W końcu mówisz bardzo tanie, tylko cwając fanciś. Tak hańc, kanał białomorski, nie ma co się łudzić Tam zginęło tak najmarniej pół miliona ludzi. Powiedz Willi jako Niemiec, chyba byś się zrzegał, płacąc za uszwicę z filtrem markę i feniga. Zapal willi Biała Mora. I pomyśl spokojnie, kto naprawdę wygrał w końcu tę ostatnią wojnę? Bierę, eda prosta papirus, jak Flip Morris, eda prosta cigaretka na putyna, na żyźnie mój z wiekam cię wiek